W naszym ostatnim spotkaniu rozpoczęliśmy omawianie ksiąg, a w zasadzie księgi, kronik, bo przypomnę, jest to jedna księga, która później w tradycji greckiej, łacińskiej, w następnych, dalszych przekładach została przedzielona, rozdzielona na dwie księgi. I to, co, o czym była mowa na poprzednim spotkaniu, można streścić, że Zestawiając historię z historii ksiąg deuteronomistycznych, czyli w tym przypadku od Jozułego do drugiej Księgi Królewskiej, z historią opisaną w Księdze Kronik, to relacja jest w ogólnym zarysie następująca. Historia deuteronomistyczna pokazuje jak było, przedstawia po prostu dzieje Izraela, od zajęcia ziemi obiecanej aż do upadku yy, yy, świątyni, do zajęcia Jerozolimy przez Babilończyków. Natomiast historia opisana w Księdce Kronik pokazuje, jak powinno być, jak powinna przebiegać ta historia. A więc mamy tutaj historię świętą, historię jako swego rodzaju wykład Wykład mądrościowy jako przykład dla dalszych pokoleń, dla tych, którzy będą, którzy mieli się uczyć historii właśnie z dzieła kronikarskiego. Bo przypomnę, księgi kronik są w kanonie Biblii Hebrajskiej zaliczane do pism, a więc do ksiąg mądrościowych nie do tej, grup do tej partii Ksiąg Proroków, gdzie znajdują się właśnie te księgi historyczne, jak Jozułego, Sędziów czy Księgi Samuelowe Królewskie. Czyli tak, jak historia powinna wyglądać i to w szerokim aspekcie. Zarówno pod względem, czy może przede wszystkim pod względem religijnym odnośnie kultu i tutaj Księgi Kronik zwracają uwagę na rolę kapłanów, lewitów, na miejsce kultu, czyli na Jerozolimę, a dokładnie świątynię. Także inne osoby pełniące posługę w świątyni, czy biorące udział w życiu kultycznym, ale także to dzieło kronikarskie zwraca uwagę na rolę króla, rolę proroków, czy całego ludu Bożego, ludu wybranego. Podkreślone jest także w tej, w tej Księdze jedność narodu. Jest właśnie to cały czas zwracanie uwagi, że Izrael i Juda mają tworzyć jedność. Oto tak przypomnienie tego, co, co mieliśmy ostatnio i to dosyć dawno temu. Mówiłem także o układzie ksiąg, kronik tych, dwóch, tych dwóch, dwóch ksiąg, który jest bardzo przejrzysty. Pierwszych dziewięć rozdziałów to genealogia, następnie od dziesiątego rozdziału pierwszej, pierwszej księgi kronik do dziewiątego rozdziału drugiej księgi kronik to ta idealna monarchia, czyli Izrael pod panowaniem Króla Dawida i Króla Salomona, a następnie od 10 rozdziału II Księgi Kronik do końca, do 36 rozdziału, to z kolei historia królów judzkich. I dzisiaj przejdźmy do tego, co właśnie yy, może, że nie, nie w takim znaczeniu, że zniechęca do lektury, yy, do rozpoczęcia lektury Księgi Kronik, no, Ale nie jest rzeczą łatwą w czytaniu mianowicie właśnie do owych pierwszych dziewięciu rozdziałów, czyli do genealogii. Jaka, jaką one pełnią rolę w całości tego dzieła i czy rzeczywiście jest to tylko suchy spis imion, poczynając od Adama, czy kryje się za tym jakieś bogactwo. Genealogię, tak jest wyróżniony wśród tytule, prawda, przy pierwszej księgi Kronik, ta, ta, ta część. Zacznijmy oczywiście od samej nazwy. Czym są genealogie, żeby dobrze określić to pojęcie? Otóż to termin pochodzenia greckiego, genea, znaczy ród, pokole, pokolenie a logos, słowo, nauka. Te zakończenia, logia, mamy, prawda, w bardzo wielu naszych określeniach, wielu naszych nazwach, przykładowo biologia, czyli nauka o życiu, to najczęściej właśnie terminy pochodzące z języka greckiego. A zatem genealogia byłaby to swego rodzaju nauka, czy coś, co sposób zainteresowania się pokoleniami, rodami. A próbując podać dokładną definicję, dokładne rozumienie genealogii, jest to pisemne lub ustne wyrażenie związku konkretnych osób i rodów z ich przodkami. Czyli jest to nam pojęcie, myślę, znane Powiedzmy kilkanaście lat temu było, była wielka moda na odtwarzanie swojego drzewa genealogicznego, poszukiwanie przodków, nawet powstawały specjalne biura specjalizujące się w tym, tak żeby móc na przykład dotrzeć, zaspokoić swoją ciekawość, prawda, jakie, jakie ktoś ma pochodzenie. Jaka jest rola genealogii, skoro mamy właśnie tutaj tak obszerną genealogię, sięgającą dziewięciu rozdziałów, tych dziewięć rozdziałów, czterysta wersetów, bez mała to jest gdzieś jedna czwarta, no może jedna piąta całej Księgi Kronika, więc może tak bardziej, bo wszystkich wersetów jest ponad 1700, tylko te wersety w pierwszych rozdziałach są bardzo krótkie, więc powiedzmy gdzieś w jedna piąta, może nieco mniej, ale widzimy, że jest to znacząca część tej księgi. Można mówić o kilku rolach genealogii, w zależności właśnie po co były tworzone, czy tylko dla zaspokojenia swojej ciekawości co do przodków, czy właśnie w jakimś konkretnym znaczeniu. Dlatego można mówić o roli na przykład prawnej genealogii. To by z kolei, to, to by uwiarygodniało na przykład dziedziczenie. Wykazanie, prawda, swojego pochodzenia pod względem, pra w prawnym znaczeniu pozwala dziedziczyć. Inną rolą jest na genealogii, jest charakter polityczny, wykazanie legalności władzy, że ktoś ma prawo sprawować taką władzę. Inna rola, już może nie tyle dotycząca samej władzy, ale powiedzmy o podobnej naturze, bardziej o, o charakterze społecznym dla zachowania pozycji jakiejś hierarchicznej, społecznej, zachowania pewnego statusu. Czy w końcu rola psychologiczna, to właśnie to dla takiego poszukiwania swojej tożsamości osobowej, kim jestem. To są ważne stwierdzenia, bo zarówno w samej Biblii, jak i także w dziełach pochodzących z czasów starożytnych, genealogie były tworzone z tego względu, że brak czystego rodowodu... Powodował wykluczenie ze sprawowanej funkcji. Jeżeli ktoś nie umiał się wykazać właśnie pochodzeniem, tak jak na przykład w przypadku ksiąg kronik, od Lewiego na przykład nie był dopuszczony do pełnienia wszystkich czynności kultycznych. Genealogie są spotykane w Starym Testamencie, również i w Nowym Testamencie. Kilka przykładów podam. Ale pod tym względem Biblia nie jest odosobnionym dziełem literackim. Genealogię spotykamy w tak ważnych i monumentalnych dziełach, jak na przykład poemat Enuma Elisz czy Teogonia Hesioda. Z tym, że tutaj autorzy koncentrowali się bardziej na genealogii bogów, prawda, bóstw, wzajemnego pochodzenia, czy wzajemnych relacji między sobą. A więc widzimy, że także i wśród bogów w panteonie mezopotamskim czy greckim starano się wykazać swoje pochodzenie i w ten sposób utwierdzić i podtrzymać swoje miejsce. Również pierwszy historyk, wielki historyk, ojciec historii, Herodot w dziejach nie tyle może przedstawia, i to jest pod tym względem cenne świadectwo, rolę, znaczy same genealogie, czyli spis imion, ale właśnie rolę genealogii, na co one pozwalały. I tak na przykład w piątej Księdze Dziejów Herodota, w rozdziale drugim jest mowa, że Aleksander, ale to oczywiście jeszcze nie ten Aleksander Wielki, tylko wcześniejszy król, udowodnił, że jest argiwijczykiem, więc uznano go za Helena. A gdy wziął udział w wyścigu, doszedł do mety wraz z pierwszym. A w jaki sposób udowodnił? No właśnie pokazując, pokazując swoją genealogię czy nawet taki mamy krótki także spis imion że ktoś z kolei w 8 księdze dziejów Herodota od tego to Peridikasa pochodził Aleksander w takiej kolejności Aleksander był synem Amentasa Amentas synem Alketesa a ojcem Alketesa był Aeropos ojcem tego ojcem tego był Filip, Filipa ojcem był Argajos, wreszcie Argajos ojcem Periditikasa, który z to był panowanie. A więc mamy tutaj krótką genealogię i podaną jej funkcję, jaką pełniła. Po tym wprowadzeniu przejdźmy do genealogii biblijnych, bo chyba ja nie przypominam sobie, żebyśmy na naszych spotkaniach mówili, o genealogiach, a na innych, na innych wykładach, na innych spotkaniach też nie. To takie może pytanie, w której księdze, jak Państwo wiecie, czy jak się Państwo domyślacie, w której księdze najczęściej spotyka się genealogia? W rodzaju. Tak, Księga Rodzaju to rzeczywiście, nawet ten tytuł Księga Rodzaju właśnie odnosi się w pewnym sensie do pochodzenia Rodzaju ludzkiego, pochodzenia poszczególnych. Genesis. genesis, tak, greckie genesis, właśnie, prawda, pochodzy, rodzaju pochodzenie. Tak jak na przykład Biblios Geneseos. Tak się rozpoczyna Ewangelia według świętego Mateusza. Czyli właśnie księga pochodzenia, tłumaczymy najczęściej rodowód Jezusa Chrystusa. Istotnie w księdze. Rodzaju spotykamy bardzo często genealogię już w czwartym rozdziale. Jest to genealogia potomków Kaina. Tu wspominam o tym, ponieważ autor księgi, ksiąg Kroni, czy autor genealogii rzeczywiście korzystał już z tego utrwalonego spisu, utrwalonych genealogii zapisanych w Księdze o Rodzaju. W rozdziale mamy bardzo rozbudowaną genealogię, tą taką chyba najbardziej znaną, gdzie długość patriarchów jest dla nas zaskakująca, bo patriarchowie żyją 700, 800 czy nawet ponad, blisko, ponad 900, blisko 1000 lat. Podobnie ta tak zwana tablica narodów w dziesiątym rozdziale księgi. Księgi Rodzaju. Z tych właśnie dwóch genealogii, z piąty, w piątym rozdziale i dziesiątym, bez wątpienia korzysta y, y, y, y, autor y, genealogii z Ksiąg Kronik. Tym, tym tekstem się posługiwał. Później jeszcze genealogia w jedenastym rozdziale, czterdziestym szóstym, również w księdze wyjścia, w rozdziale. Szóstym, czy w księdze Estrasza w rozdziale drugim. Otóż samych genealogii, jak się oblicza w Starym Testamencie można wymienić aż 25, a więc jest to duży, dosyć często, często spotykany sposób przedstawienia. Również i w Nowym Testamencie, tak jak właśnie. Tuż wspomniałem, tak się rozpoczyna Ewangelia według świętego Mateusza i prawdopodobnie to zadecydowało o ustawieniu tej Ewangelii jako pierwszej Ewangelii Kanonicznej, pierwszego pisma Nowego Testamentu, że właśnie genealogia otwiera Nowy Testament. I tutaj na marginesie zwróćmy uwagę na pewien ciekawy związek w naszym kanonie, kanonie Biblii chrześcijańskiej, księgi kronik mieszczą się w zbiorze ksiąg historycznych. Ale przypomnę o tym właśnie kanonie Biblii hebrajskiej, ostatnia księga Starego Testamentu, to właśnie księga kronik, księga, która rozpoczyna się genealogią. I zestawiając to teraz z Nowym Testamentem, Właśnie Ewangelia według Świętego Mateusza, rozpoczynająca się genealogią, więc tutaj taka pewna ciekawa zależność. Tak, proszę. Jest odmienna. Tak, tu chciałem też, też o tym wspomnieć, o typach genealogii. I nieco, I nieco dalej, ponieważ już po Ewangelii, w Ewangelii według Świętego Mateusza jest na początku Ewangelii, i także trzeba zaznaczyć na początku tej części, która jest określana w Ewangelii Mateuszowej, Ewangelią Dzieciństwa. Natomiast Ewangelia według świętego Łukasza, genealogia w Ewangelii według świętego Łukasza jest w trzecim rozdziale, czyli już po Ewangelii Dzieciństwa, ale na początku działalności, publicznej działalności Pana Jezusa. Czyli właśnie no, ten schemat jakby rozpoczynania czy księgi, czy pewnej sekcji jest zachowane, zarówno w księgach Kronik, w przypadku księgi, księgi Kronik, czy Ewangelii Mateuszowej, czy Ewangelii Łukaszowej. Y y Jeszcze o tym, o tym modelu Ewangelii, genealogii y wstępującej czy wstępującej za moment. Tak jak wspomniałem, genealogie rozpoczynają księgę Kronik. To jest pierwsza wyraźna część przez badaczy, przez egzegetów. Tak jest między innymi w tym najnowszym komentarzu biblijnym do księgi Kronik autorstwa księdza profesora Troniny. Tak jest nazwany przedsionek genealogiczny, że właśnie tutaj Prawda? Czytelnik wchodzi, no skoro przedsionek, prawda, no to będzie przychodził z komnaty do komnaty, z pomieszczenia do pomieszczenia, czyli z pewnego bloku literackiego do kolejnego. I rzeczywiście jest to zamknięta całość ułożona w formie rodowodów. Źródłem dla tej genealogii, przynajmniej tej pierwszej części z pierwszego, rozdzia pierwszego rozdziału jest przede wszystkim Księga. Rodzaju, ale co ciekawe, że autor tej genealogii z Ksiąg Kronik pominął genealogię z księgi rodzaju, które można powiedzieć, wiodły ku śmierci, które, albo które były obciążone złem. Dlatego na przykład. Opuścił całkowicie genealogię Kaina albo braci Abrahama. Koncentruje się, czy, czy wybiera te genealogie, utrwalone już, które rzeczywiście powiedzielibyśmy, rozkwitają, prawda? Przek jest przekazywane życie. To jest. Jest, ale jest ona pokazana obocznie. No poza tym no nie można powiedzieć, że tak całkowicie, prawda, bo to nie jest taka genealogia jak w przypadku Kainitów, prawda, Królestwo Edomu, no, prawda? do czasów niewoli babilońskiej, czyli tak jak Królestwo Izraela, Królestwo Judzkie istnieje, prawda, w takim znaczeniu. Niechlupnie, tak, owszem, ale, ale powiedzmy ono nie zanika bo na pewno ci potomkowie dalej żyli, ale autorzy biblijni, przynajmniej autor Księgi Rodzaju, czy autor tych genealogii z Ksiąg Rodzaju, tymi genealogami się już nie interesuje. Jakby, powiedzmy, zostawia, pokazując, że chce odejść od zła, a koncentrować się na tym rodzie, który wiąże się z Bożym błogosławieństwem. Genealogie, to taki ogólny schemat i on jest obecny w genealogii Księgi Kronik, są linearne i segmentalne. Genealogia linearna pokazuje relacje pochodzenia, czyli jest to łańcuch pokoleń łączący założyciela rodu z kolejnymi potomkami czyli jego przykładowo synem, wnukiem, prawnukiem i tak dalej, i tak dalej aż do y, kolejnego, prawda, aż do jakiegoś takiego, do, dokąd da, taką genealogię można odtworzyć. I najczęściej jest to model wstępujący, to znaczy od pierwszego przodka, y, który pozostaje znany albo którego chce się wyróżnić prawda, do pokoleń sobie współczesnych. I w odniesieniu do Nowego Testamentu taką genealogię mamy w przypadku Ewangelii Świętego Mateusza. Prawda? Poczynając od Abrahama, że Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, i tak kolejno, kolejno, kolejno, aż do Józefa, który był ojcem, prawda? W tym, znaczy tym ziemskim opiekunem pana Jezusa. Jednak i te genealogie, genealogie też są spotykane w księdze, w księdze kronik. Mianowicie genealogie wstępujące, to znaczy odwrotna kolejność. Tak jest na przykład w Ewangelii Świętego Łukasza, że rodowód jest ukazywany od, znaczy rodowód, genealogia od Jezusa do Adama, ukazanego jako Syna Bożego. I w szóstym rozdziale Księgi Kronik właśnie ten porządek jest odwrotny. Na ogół następują te, jeżeli są genealogie linearne, jest tak ukazywana relacja pokrewieństwa, to od przodka poprzez kolejne pokolenia, aczkolwiek w kilku przykładach <śmiech> mamy genealogię wstępującą. Szósty rozdział wersety od 18. Ci więc stawili się wraz z synami swoimi spośród synów Kechata, cheman, śpiewak syn Joela, syna Samuela, syna Elkany, syna Jerohama, syna Eliela, no i tak dalej, i tak dalej. Tutaj już nawet, prawda, imiona niektóre zapewne są nam znane. Samuel, syn Elkany, czyli początek pierwszej księgi Samuela. Na marginesie będziemy tutaj, jak już ten werset został przytoczony. I tutaj widać też zamierzenie teologiczne, czy zamierzenie właśnie to, co pokazało, że genealogie mają swoją funkcję co do legalności sprawowanej władzy, czy legalności sprawowanego urzędu i zachowania na urzędzie. Właśnie Samuel, który najpierw jest pomocnikiem kapłana Helego, a następnie zastępuje go wręcz, z księgi Samuela nie jest wyraźnie stwierdzone, nie jest to wyraźnie wiadome, że pochodzi z rodu Lewiego. Właśnie Dopiero autor genealogii z Księgi Kronik umiejscawia, powiedzielibyśmy, Samuela w odpowiednim miejscu, że Samuel ma prawo takie czynności pełnić, bo jest w tym właśnie rodowodzie Lewitów. Szósty rozdział to właśnie ten spis synów Lewiego. Czyli wracając jeszcze do genealogii tutaj, żeby zakończyć tę myśl, Gene genealogia linearna, czyli taka liniowa, to imiona bezpośrednich, potomków następujących po sobie, bez podawania bocznych gałęzi, czyli ojciec, syn, wnuk, prawnuk i tak dalej. I tak mamy, zaraz na samym początku, w Księdze Kronik, Adam, Set, Enos, Kenan, Jeret, jeredhenoch, metuszalach, lamek, noe, i tu należałoby się zatrzymać, bo później są już podane podani trzej jego synowie, Sem, Ham i Jafet. I takie genealogie z kolei, gdzie są podane także te gałęzie boczne, nazywamy genealogiami segmentalnymi. Tutaj się wyraża nie tylko relacja pochodzenia, ale także i pokrewieństwa, czyli jest to ukazanie założycieli, założonych re relacji y, społecznych, politycznych, najczęściej oczywiście na zasadzie braterstwa, czyli pochodzenia od wspólnego przodka, y, relacji pomiędzy pierwszym wymiarze braćmi, czyli takie relacje osobowych, ale konsekwentnie pomiędzy szczepami, ludami, miastami czy pewnymi okręgami, prawda? Bo poszczególnie, tak jak w przypadku właśnie synów Noego, Sema, Hama, Jafeta, oni tworzą jakby prawda, osobne pokolenia. Wspomniałem także, że między miastami, z tego względu, że bardzo często, to też jest obecne w Starym Testamencie, imię osoby staje się swego rodzaju toponimem, czyli określeniem rodu, czy nawet narodu, jakiegoś ludu, bądź miasta. Edom jest protoplastą edomitów. Prawda? Izmael, Izmaelitów. Izrael, Izraelitów. Przypadku, w przypadku genealogii segmentalnej bardzo ważną rolę pełnią właśnie te gałęzie boczne, bo nie tylko w tej jednej linii, ale także tak byśmy powiedzieli rozłożyście. I taka gene gene genealogia po genealogii linearnej jest obecna w pierwszym rozdziale Księgi Kronik już od 5 wersetu aż do 23. trzeciego. Czyli pierwsze cztery wersety to genealogia liniowa do Noego, gdzie jest wspomniany na koniec, Sem, Ham i Jafet. I zwróćmy uwagę, od 5 do 23 następuje genealogia segmentalna, czyli pochodzenie y, sy, synowie, prawda wywodzący się, pokolenia wywodzące się, ale zwróćmy uwagę w odwrotnej kolejności niż są wymienieni w wersecie czwartym. W wersecie czwartym pierwszy jest Sem, następnie Ham, potem Jafet, a werset piąty rozpoczyna genealogię synów Jafeta, następnie w ósmym synów Hama i na koniec synów Sema. Otóż imiona. nie czytam, bo ważna raczej, raczej ta struktura genealogii. W przypadku w ogóle synów Hama to warto mieć na uwadze, że tak stali się tak wyrazistymi protoplastami pokoleń, że nawet mówi się o swego rodzaju pewnym podziale terytoria, terytorialnym. Jafet, yy, prawda, miał zająć pokolenia w ziemię na, pół, pół, na północ i na zachód, synowie Hama, Hamici południe, a z kolei synowie Sema, yy, ziemię na wschodzie. Więc takie trzy gałęzie tej ludzkości. Prawda, protoplastów ludzkości po potopie. Nawet w dawnym nazewnictwie w językoznawstwie mówiono o językach semickich, to do tej pory się tak określa, ale również o je, językach chamickich i jafetyckich. A więc ci rzeczywiście synowi ja ja Noego stali się takimi wyznacznikami podziału ludzkości. Dobrze, i to ogólne wprowadzenie teraz do genealogii, podparte przykładami z genealogii Księgi Kronik, zastosujmy konkretnie właśnie do, do tej genealogii. Otóż jaki jest układ? Jakie, jak autor, jakimi genealogiami posługuje się w tych pierwszych dziewięciu rozdziałach? Otóż okazuje się, że w sposób przemyślany posługuje się tymi dwoma genealogiami. Najpierw jest genealogia, to już widzieliśmy, ta liniowa, linearna. Są to potomkowie Adama do Noego. Następnie jest genealogia segmentalna, czyli genealogia potomków Noego, Jafeta, Hama, Sema. Później od 24 wersetu w pierwszym rozdziale powrót do genealogii liniowej, linearnej, gdzie autor koncentruje się tylko na potomkach Sema, doprowadzając z kolei do Abrahama. czwarty rozdział, prawda, jest wspomniany, sem i ta część genealogii kończy się na Abrahamie. Po czym następuje powrót do genealogii segmentalnej, gdzie, w której jest mowa o synach Abrahama i praktycznie już ten typ genealogii będzie wykorzystany do końca. A zatem, prawda, te y, różne rody, tak jak tutaj Pan wspomniał, że między innymi jest także rodowód synów Ezawa, że to nie jest opuszczone. A zatem, żeby może tak było to bardziej przejrzyste, byśmy w takim układzie zapisali pierwsza genealogia, genealogia linearna, czyli rząd, łańcuch kolejnych pokoleń, następnie od piątego wersetu do 23 genealogia segmentalna, następnie można by było tak zaznaczyć tę relację z pierwszą częścią genealogia do 28, tak siódmego, przepraszam, o. znów genealogia linearna i. Teraz od 28. Tu się zatrzymajmy najpierw na tej części pierwszej, chociaż praktycznie to jest, już będzie obecne do końca, czyli do 9.44. Genealogia segmentalna. A zatem układ tej genealogii jest następujący. Ta, te pierwsze imiona tworzą ciągłość z tą y, drugą częścią genealogii liniowej i tak samo y, relacja zachodzi z, między gene, genealogią segmentalną. Y, w jaki sposób? Proszę bardzo, przeczytajmy sobie na takiej zasadzie, łącząc po czwartym wersecie, przechodząc od razu do dwudziestego czwartego wersetu w pierwszym rozdziale. A zatem, poczynając od pierwszego wersetu, Adam, Set, Enosz, Kenan, Macha, Leel, Jered, Henoch, Metuszelach, Lamek, Noe, Sem, Ham, Jafet. I teraz przejdźmy do 24 czwartego, sem, arpachsztat, szelach, eber, pelek, reu, seruk, nachor, terach, abram, to jest Abraham. A więc, gdybyśmy wyjęli te wersety od piątego do 23, powiedzmy, na tej istotnej części nic nie tracimy. Mamy linearną, po prostu, tak jak też jest zainteresowanie, zwróćmy uwagę, w księdze o rodzaju, prawda? Historia Noego i oczywiście są, jest wspomniany jest epizod z Hamem, prawda? Stąd pchać się na Hama, czy wejść na Hama, czyli wejść tam, gdzie człowiek nie powinien wchodzić. Tu mamy taki frazeologizm w naszym języku. I podobnie, gdybyśmy czytali te genealogie segmentalne, czyli B', B' mniej więcej też właśnie otrzymujemy ten y, podobną, podobny związek, podobną relację, a więc widzimy, że tutaj przemyślaną y, budowę, z tym, że genealogii liniowej, no, siłą rzeczy jest o wiele mniej, mniej imion, ponieważ koncentruje się tylko na jednym, jakby rodzie, tym następujących y, synach w tym przypadku. W każdym przypadku jest najstarszy syn? Tak, bo tak. Mówię o księdze Kronik. Najczęściej tak, chociaż tam z, zaczyna się, z, jeżeli są, jest spis z, synów, to zaczyna się od pierworotnego. Nawet czasami podkreśla się, że właśnie jest pierworodnym. Tak jest w przypadku potomków Abrahama od Ketury. Tak, ale w tutaj kończąc tą myśl, w genealogii linearnej siłą rzeczy mamy mniej imion, ponieważ koncentruje się na jednym rodzie, w genealogiach segmentalnych o wiele więcej, bo są też te boczne gałęzie, z tym, że autor księgi, genealogii z książek Kronik wykazuje się także konsekwencją. Mianowicie w przypadku tych segmentalnych najpierw zaczyna jakby od bocznych linii, a dopiero przechodzi do, do linii głównej. To dobrze widać właśnie tutaj w tym przejściu, w piątym wersecie. Czwarty werset wymienia Sema, Hama, Jafeta. Tutaj w czwartym wersecie, w piątym właśnie te jakby gałęzie genealogii rozpoczynają się od bocznych linii. Jafet, Ham i Sem. Sem jest... Prawda? Pokolenie Sema, rodowód Sema jest dla autora tej genealogii najważniejszy, bo on będzie prowadził do Abrahama i później znowuż będzie ta sytuacja się powtarzała, prawda? Od 28 wersetu następuje spis synów Abrahama i znowuż będzie koncentracja na przykładowo tych synach, nie z Hagar i Sary, tylko tych pozostałych. Dopiero później właśnie wyprowadzenie Izraela. To samo także Ezaf, prawda, te boczne gałęzie i w końcu prawda, Jakub Izrael. To może takie, prawda, strukturalne ukazanie, ale właśnie z tą wydłużoną linią Sema, następnie Izraela, Izaaka, następnie właśnie Izraela, Jakuba. Do czego prowadzi? Otóż prowadzi do, do samego Izraela, prawda, więc i Historia, ten przedsionek genealogiczny, ta genealogia, czym jest, można powiedzieć, historią zapisaną w imionach, historią um, rodzenia się Izraela jako ludu bożego. Prawda? Czyli cała jakby ludzkość przed zaistnieniem ludu wybranego, prawda, prowadzi do ludu bożego. Takie jest zamierzenie tej genealogii. Czyli mamy ludność świata, w przypadku tego pierwszego rozdziału, po potopie Nasz synowie, Jafet, Ham, Sem, ci są zestawieni z kolei, czyli ojcowie całej ludzkości, zestawieni z ojcami ludu wybranego, czyli z Abrahamem, Izaakiem i Izraelem. Czyli po prostu jakby takie zawężenie, takie zawężenie ludzkości ukierunkowane na lud Boży. Czytając ten długi spis, skoro ma być, właśnie, skoro ma być to historia opowiedziana po, poprzez imiona, to czytając ten długi spis można zadać pytanie, no właśnie, czy następuje tu jakiś wyrazisty porządek. Czy to tylko po prostu autor przywołuje pokolenie za pokoleniem, ród za rodem, rzeczywiście obejmując całego Izraela. Otóż w, w poszukiwaniu, w odnalezieniu właściwego porządku należy się odnieść do planu obozu Izraela, który jest opisany w, drugiej, w drugim rozdziale Księgi Liczb. Izraelici, którzy przechodzili przez pustynię, jak wiemy z lektury Pięcioksięgu bardzo często zatrzymywali się i to zatrzymywali się na bardzo długie okres czasami wieloletnie. Prawda? Zresztą no, ten odcinek niezbyt wielki, zajmujący około tygodnia drogi, może nieco więcej, pokonali, y pokonywali przez 40 lat, prawda? więc to też trzeba mieć na uwadze, że no, coś musiało się przez ten czas dziać. I Prawo Starego Testamentu, a dokładnie drugi rozdział Księgi Liczb, podaje porządek obozowiska. Jak miał wyglądać plan obozu, ale także układ plemion, układ poszczególnych pokoleń, czyli synów Jakuba, synów Izraela w tym, w tym obozie. To było ważne z celów strategicznych, przede wszystkim porządkowych, żeby nie było rozgardiaszu, że ktoś będzie chciał sobie postawić tutaj namiot, a ktoś inny powie, nie to ja tutaj, bo tu jest lepsze miejsce, prawda? Czasami jak wybór pokoi w hotelach, czy gdzieś po prostu, czy często dochodzi do jakichś nieporozumień. Otóż nie. Żeby właśnie uniknąć tego wszystkiego, w prawie mojżeszowym był wyraźny, wyraźnie zarysowany układ. Ważne to także było dla późniejszej organizacji, według tego właśnie samego, według tego układu rozpoczynało się później, rozpoczynało się zwijanie obozu i początek marszu. A więc nie wszyscy na hura, może rzeczywiście z tego by nic nie wyszło, lecz każdy w kolejności. I tutaj... Ten układ wygląda następująco, tak jak to przedstawia księga, drugi rozdział księgi liczb. Centralnym miejscem jest oczywiście namiot spotkania. Może już tutaj zetrę, bo to będzie potrzebne więcej miejsca. Miejsce zajmuje namiot spotkania, w którym przebywa Arka, jako znak przymierza i świadectwo Bożej obecności. I oczywiście domyślamy się tutaj to pokolenie, które pokolenie będzie skoncentrowane w tym miejscu, oczywiście Lewić, pokolenie Lewiego. I teraz od północy mieli zajmować, obozować pokolenie Dana, następnie Asera i Neftalego. Od imienia pierwszego z wymienionych pokoleń w każdej tej, tej części yy, brała nazwa, yy, obóz brał nazwę, czyli to był obóz Dana. Następnie na południu, na południe od namiotu spotkania rozbijali swoje obozy pokolenie Rubena, Symeona oraz Gada. I tutaj mówimy o obozie Rubena, wcześniej oboz, obóz Dana. Następnie na zachodzie, od namiotu spotkania, zamieszkiwało pokolenie Efraima, Manassesa i pokolenie Beniamina. I to był obóz Efraima i w końcu na wschodzie pokolenie Judy to konsekwentnie Juda pokolenie i i zabulona i to był obóz Judy. A więc widzimy tutaj organizacja, obozu Izraelitów na pustyni była wojskowa była bardzo usystematyzowana, że 13 pokoleń, tak? No tutaj zobaczmy, jak będziemy dokładnie liczyli po, po, synów Jakuba, do którego dochodzą um, synowie Józefa, um, otrzymujemy 13 bo nie ma, znaczy nie ma Józefa i na miejsce Józefa wchodzi Józefa. pokolenie y, Efraima i no, i, Manasesa. i Manasesa, tak tak, tak. <tak> Otóż le pokolenie Lewiego y, było niejako, po prostu, działem pańskim, prawda? Y, natomiast wtedy, a 12 pokoleń stanowiły z kolei zasiedlenie ziemi. I ta ziemia była po podzielona na tych 12 pokoleń tutaj wymienionych, prawda? Tak, tutaj ta przeciwwaga, ale to jest trochę takie związane z późniejszą, prawda, nie tyle rewalizacją, co, prawda, wyróżnieniem, późniejszym wyróżnieniem pokolenia Efraima, czyli jego związkiem z, z, z Judą, prawda. Dobrze, dlaczego o tym mówię? Ponieważ odbicie tego... Bardzo widzimy regularnego i symetrycznego układu znajduje się w tych dziewięciu rozdziałach księgi genealogii w pierwszej księdze kronik. Omówiłem tutaj bardziej szczegółowo, ukazując pewne relacje pomiędzy wierszami, pomiędzy poszczególnymi wersetami, także przejściem tej genealogii. Z liniowej w segmentalną, czyli ten świat można powiedzieć jeszcze przed Izraelem. To się kończy na drugim wersecie rozdziału drugiego. Po opisie, w 20, jeszcze wracając do pierwszego rozdziału, werset 28, synowie Abrahama, Izaak Ismael. I oto ich rodowód, pierworodny Izmaela Nebajot. I tu są te genealogie, o których mówiłem, rozpoczynają się zawsze od tych genealogii bocznych, czy tak jak później od 35 synowie Ezawa, by skoncentrować się na tym pokoleniu, które będzie istotne, które będzie prowadziło już do Izraela, ale jako ludu bożego. I pierwsze dwa wersety z drugiego rozdziału. Oto synowie Izraela. Ruben, Simeon, Lewi, Juda i Sachar, Zabulon, Dan, Józef, Beniamin, Neftali, Gad i Aser. I tutaj na tym momencie ta ogólna genealogia kończy się i od trzeciego wersetu drugiego rozdziału rozpoczyna się już genealogia tych poszczególnych pokoleń izraelskich oczywiście zaczynając i to jest już inny układ od synów Judy bo do tej pory była prawda ta te gałęzie boczne teraz po zakończeniu tego jakby ogólnego ukazania Izraela gdy przechodzi do konkretnych rodowodów zaczyna się od rodowodu Jut, czyli. Tak, proszę. Ruben był pierworodny, tak. najmłodszy. Najmłodszy, tak. Ale, ale był na, tak. No, to, zna, to ma swoje odzwierciedlenie tutaj w tych genealogiach właśnie już nie co do urodzenia tylko co do porządku, który występuje w genealogii z księgi, w księdze, nie, w księdze Kronik, a z kolei ta, autor tej genealogii z księgi Kronik odzarowuje się z kolei na tym układzie. A zatem mamy jako pierwsze wymienione pokoleń, synowie Judy. Od tego się zaczyna. I tutaj odwołując się już do tego co dobrze wiemy, z tego pokolenia kto pochodzi i jakie jest to pokolenie? Pochodzi Dawid, czyli jest to pokolenie królewskie. I tutaj już upraszczając sytuację, nie są sytuację, żeby no, tak nie przedstawiać zawiłości i wzajemnych powiązań, mogę Państwu, mamy tutaj Panią Joannę, poprosiłem o przygotowanie kartek. Mianowicie mamy bardzo przemyślany układ. Mianowicie to proszę rozdać i tutaj za chwilkę, tutaj zobaczymy, nie wiem czy wystarczy. Otóż ja tu przedstawiłem bardzo tak skrótowo genealogię, nie rozbijając je na każde pokolenie, bo nie było może by to czytelne, ale popatrzmy. Celowo są wyróżnienia, że np. pochyłym drukiem czy tłustym drukiem, prostą czcionką również celowo są zastosowane wcięcia. Otóż budowa tych dziewięciu rozdziałów jest następująca. W pierwszym rozdziale i, w tych począt i początku, na początku drugiego rozdziału jest ukazany, można powiedzieć, świat przed Izraelem, rozumianym jako ludem Bożym. I to odpowiada ostatniej części, której, gdzie jest ukazany Izrael ponownie ustanowiony. Ta genealogia z czasów autora Księgi Kronik, czy zbliżonego do tego okresu, w każdym razie już z okresu perskiego, tego późniejszego, gdzie jest zaznaczane, że Izraelici wrócili do swojej własności. Następnie, ono tutaj nie od 2.1, dwa, dwa tylko 2.3, tu widzę, jest błąd, O, tak by należało. 2-3 do końca, do 4,23, synowie Judy, czyli pokolenie królewskie. I popatrzmy, w jakim obozie, jaki obóz ono zajmowało. Obóz yy, zachodni. Przepraszam, obóz wschodni, na wschodzie. I tutaj ten spis... Prawda? Ten fragment odpowiada ósmemu rozdziałowi, gdzie mamy synów Beniamina, a więc tych, którzy obozowali na zachodnie, w zachodniej części obozu. I to pokolenie też można określić pokoleniem królewskim. Dlaczego? Bo kto pochodził z tego pokolenia? Saul, nie Saul, pierwszy król Izraela. Następnie rozdział czwarty od wersetu od dwudziestego czwartego. Synowie Symeona, Rube, Rubena, Gada, Manassesa, czyli tutaj w Biblii Tysiąclecia ogólnie umownie są oni określeni jako rodowody pokoleń południowych. Ale mielibyśmy tu południowe, prawda, jeżeli odniesiemy się ściśle do tego obozowiska, południe prawda, i częściowo zachód, czyli ta strona. I to odpowiada z kolei z synom Sahara. Neftalego, Manassesa Efraima Esa, yy, yy, Asera. Czyli jak tutaj byłoby w tę stronę, prawda? To z kolei tutaj od wschodnich przez północne do zachodnich. W ten sposób są wymienieni wszyscy. I w centralnej części wszyscy synowie Izraela i w centralnej części autor. Umieszcza kogo? Właśnie ci, co zamieszkiwali centrum obozu, według księgi liczb, czyli synowie Lewiego, pełniący. Proszę. Tak, bo tak jest. No widocznie, tak, zabulone, pokolenie Zabulona, ja to tutaj pisałem, trzymam się księgi... W, w, w, w, w, tych genealogii y, z, ksia... y, z, y, z Księgi Kronik pokolenie Zabulono się po prostu w, zostało najprawdopodobniej wchłonięte roz, y, roz, y, y, pośród innych. Manassez natomiast jest wspomniany dwa razy, ponieważ on zajmował dwa terytoria za i, te, i, i, i tak i y, samą ziemię obiecaną. Centralne miejsce zajmują synowie Lewiego, czyli pokolenie kapłańskie. Proszę zatem zwróćmy uwagę, że ramy tej genealogii to lud, który prowadzi do Izraela i Izrael, który aktualnie zamieszkuje prawda, Jero Jerozolim, czy aktu który jest znany mniej więcej, czy pokolenia zbliżone do autora księgi Kronik następnie pokolenia królewskie i pozostałe pokolenia, a centralne miejsce zajmuje pokolenie kapłańskie. Co to pokazuje? Że tak powinien funkcjonować także żyć Izrael w tej odnowionej, czy tej idealnej, w idealnym państwie, jakim było zamierzenie zamierzeniem autora Księgi Kronik. Jest to także mniej więcej układ już nie tylko samego obozowiska na pustyni, ale także i wykonywanych czynności. W centrum, są, w przekonaniu, w myśli teologicznej autora Księgi Kronik, w centrum są lewici, kapłani, Tutaj ta linia, która zajmuje najważniejsze miejsce, a pozostałe niejako pełnią rolę służebną, niejako otaczają tych synów. Zatem lud Izraela, to co jest pokazane w pierwszym rozdziale tej genealogii, stanowi rdzeń ludności świata, a z kolei pokolenie Beniamina, Judy i Lewiego stanowi rdzeń ludu Bożego, z ze szczególnym wyróżnieniem synów Lewiego jako pokolenia kapłańskiego. Jeszcze wracając właśnie jaką rolę pełnią genealogie, to wykazuje, że królowie mają być z pokolenia Judy, i to widzimy właśnie w dalszych rozdziałach od dziesiątego rozdziału pierwszej Księgi Kronik aż do końca, że autor koncentruje się tylko i wyłącznie na władcach panujących w Jerozolimie, czyli wywodzących się od Dawida. Ci są prawowitymi spadkobiercami tronu i podobnie w przypadku pokolenia lewiego czy funkcji kapłańskich prawowitymi spadkobiercami i wykonawcami kultu bożego są ci, którzy pochodzą z rodu lewiego. A więc widzimy, że ten długi spis, nużon, sprawiający, że lektura tych y, rozdziałów może stać się nieco nużąca, ma zam, y, przemyślaną budowę, taką przestrzenną, wręcz symetryczną a, a, i, i, i ma także charakter y, teologiczny pokazującą, rolę poszczególnych ludów, poszczególnych rodów. Dobrze, czy są jakieś pytania do tej części? Może nie jest to zbyt łatwe, ale no myślę, że tak, że, że może wzbudzić zaciekawienie, gdzie autor, prawda, sięga do tego czasu na pustyni, który przez proroków przecież jest pokazywany jako czas idealny, prawda? Ozeasz, prorok Ozeasz, jak zamierza, w jaki sposób ukazuje nawrócenie grzesznego Izraela, tej północnej części. Znów wyprowadzę was na pustynię. Nie ma. No ale to jest po prostu na, na zasadzie... Te, znaczy nie ma samego faktu. To nie ma. Natomiast no, tutaj by było do tego modelu, który, który funkcjonował, prawda? Ale on także później w samej Ziemi Obiecanej także był, zanim było zasiedlenie, bo zanim był, powstał podział, nastąpił podział ziem, to prawdopodobnie także i w samej Ziemi Obiecanej, gdy Izraelici rozbijali obóz, to w tym samym porządku, prawda? Tutaj mamy no, rzeczywiście odniesienie do Księgi Liczb, ale co do organizacji. Natomiast nie ma, to to jest jak najbardziej To jest podtrzymuję, że nie ma samego odniesienia do wyjścia Izraelitów z, z Egiptu. Na takiej zasadzie, że Izraelici cały czas, taką, taką można by było odnieść wrażenie, gdybyśmy Stary Testament znali tylko z Księgi Kronik, że Izraelici cały czas przebywają w swojej ziemi, prawda? Co prawda jest to odniesienie, wrócili do swojej własności, wrócili, ale właśnie wrócili do czego? Do swojej własności, prawda? Do siebie. Jest to też wyraźnie podkreślone. Trudno jedno, jednoznacznie. Na pewno są to czasy późniejsze. Obecnie mówi się IV wiek, III Najprawdopodobniej przełom czwartego, trzeciego wieku. Jest to jedne, ta księga już należy do późnego piśmiennictwa biblijnego. wchodzi już dotyka czasów helenistycznych. Koniec czasów perskich. Być może już początek czasów helenistycznych. No zdecydowanie później. Otóż to też nie jest miarodajne. To wśród powiedzmy, jest to sprawa mocno dyskusyjna, ale można uznać tylko w poszczególnych partiach, zaraz tutaj dokładniej powiem, w poszczególnych partiach kanon Biblii hebrajskiej zawiera w sobie porządek chronologiczny. Najpierw mamy księgę, y, pięcioksiąg, Tore, czyli księga rodzaju wyjścia, li, y, kapłańska liczba powtórzonego prawa. Tu powiedzmy, no, zwarta kolekcja, prawda, od stworzenia do jako Izrael się znajduje na przedpolach y, ziemi obiecanej. Następnie prorocy, prorocy wcześniejsi, czyli nasze księgi historyczne, księga Jozułego, sędziów, Samuelowe, królewskie prorocy wcześniejsi. No i tutaj znowuż, co do historii, nie tyle chronologia, co następstwo wydarzeń, prawda, od zajęcia ziemi obiecanej do zburzenia świątyni, ale później następują prorocy, prorocy więksi, Izajasz, Jeremiasz, Ezekiel. I tu jest bez wątpienia układ chronologiczny, tak jak ci prorocy następowali. Oczywiście już pomijając kwestię Księgi Izajasza, która jest bardzo złożona, prawda, powstała w różnych okresach, ale ten pierwszy Izajasz, czyli proto-Izajasz, rzeczywiście poprzedza Jeremiasza, poprzedza pod względem czasowym Jeremiasza, Ezekiela. Dalej, dwunastu proroków mniejszych. I tutaj zachodzi ciekawa, ciekawy przypadek, że można tutaj te księgi uznać, kolejność tych ksiąg, za jakich, w jakimś wymiarze ułożone w porządku, chronologicznym. Na drugim miejscu występuje księga Joela, która najczęściej jest datowana obecnie na czasy poniewoli, ale są bardzo poważne argumenty, żeby tę księgę datować, i tak się spotyka coraz częściej, datować ją właśnie w czasach przedniewoli, czyli właśnie gdzieś w czasach Ozeasza, yy, Amosa, czyli właśnie a ta, ta księga w kanonie Biblii Hebrajskiej i w naszym kanonie także jest umieszczona pomiędzy Ozeaszem a Amosem. A mówię o tym, ponieważ księgi kronik, które są ostatnimi księgami w kanonie Biblii Hebrajskiej, rzeczywiście tutaj odzwierciedlają także chronologię, że zostały umieszczone po tym, jak, tak jak zostały umieszczone. Czyli wcześniej powstają przykładowo, powstaje przykładowo księga Hioba, psalmów, przysłów, pięciu zwojów i na końcu ta historia święta, ten, ta idealna historia ukazującego idealnych władców, idealny lud Boży, sprawowany we właściwy sposób, właśnie kończy Pismo święt, Święte, prawda, czyli pokazanie, jak ma. Jak, pouczenie czytelnika, jak ma to wszystko wyglądać. Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania? No to teraz spróbujmy jeszcze raz przeczytać pierwszych dziewięć rozdziałów z tą świadomością, że właśnie jest tu układ i doszukując się tego, tych związków. Lektura może niełatwa, ale w społecznościach żydowskich wiele osób tę genealogię zna na pamięć. Że wystarczy powiedzieć imię, czy powiedzmy, bo jak się, no niektóre się imiona powtarzają, ale powiedzmy jedno, drugie, dwa, trzy imiona względnie, bezbłędnie dalej jest wymienione. Ale to tak, proszę Państwa, chociaż to jest nieporównywalnie krótsze, ale to tak, jakbyśmy znali nasz poczet królów polskich czy powiedzmy swoich przodków, jeżeli ktoś odtwarzał drzewo genealogiczne swoje, to być może, że też w pamięci pozostało ten szereg imion. A zatem, tak jak podsumowałem jednym zdaniem, czy to jedną ogólną myślą poprzedni wykład, że Księga Kronik to ta historii, ukazanie historii tak, jak powinno wyglądać, tak genealogia z kolei to mapa Izraela, porządek tej społeczności ludu bożego, który starnowi rdzeń całej ludzkości, a w, pośród ludu bożego wyróżnia się pokolenie Judy jako pokolenie królewskie, ale najważniejsze miejsce zajmuje pokolenie Lewiego, które jest pokoleniem kapłańskim, czyli tym, pokoleniem sprawującym kult. I to wszystko, proszę zobaczyć, będzie widoczne od rozdziału dziesiątego. Zainteresowanie Dawidem, czyli kim? Potomkiem Judy. I ile uwagi poświęca Dawid na sprawowanie kultu, na przeniesienie na przykład Arki, Przymierza, na umiejscowieniu jej w Jerozolimie. Następnie... Już przygotowanie na szeroką skalę, w wielkiej mierze, przygotowanie do budowy świątyni, już w czasach Dawida, następnie budowa świątyni, świątyni, ustanowienie właśnie kapłanów, lewitów, czyli tych wszystkich, którzy będą pełnili służbę w świątyni, którzy będą wykonywali kult, właśnie to, co jest wyróżnione poprzez te pokolenia, znajduje swoją odwagę w dalszych y, rozdziałach. Dobrze, to miałem dzisiaj jeszcze, o, chciałem mówić o, o roli, o ukazaniu gniewu Bożego, ale to już pozostawimy na za dwa tygodnie, tak, bo to się spotykamy za dwa tygodnie. Dobrze, to dziękuję bardzo.